I pytali go mówiąc, nauczycielu, kiedyż to będzie, a co za znak, gdy się to będzie miało dziać. A on rzekł, patrzcie, abyście nie byli zwiedzeni, bo wiele ich przyjdzie w imieniu moim mówiąc, jam jest Chrystus, a czas się przybliżył, nie udawajcie się tedy za nimi. A gdy usłyszycie o wojnach i rozruchach,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 i będą Was prześladować, podawając do bożnic i do więzienia, wodząc przed króle i przed starosty dla imienia Mego. A to Was spotka na świadectwo. Przeto złóżcie to do serc Waszych, abyście przed czasem nie myśleli, jakobyście odpowiadać mieli. Albowiem Ja Wam dam usta i mądrość, które nie będą mogli odeprzeć